Rozdział piętnasty Nadchodzi czas wojen tektonicznych? Tytuł tego rozdziału to z pozoru abstrakcja, futurologia dla zabawy. Nic podobnego. To współczesność. Brutalna rzeczywistość, którą już od kilkunastu lat władcy globu budują nam, czy naszym wnukom, aby się zbytnio nie nudzili i nazbyt nie przyzwyczajali do rozumienia wojen z użyciem bomb, samolotów, czołgów, okrętów podwodnych i podobnego żelastwa. Już w sierpniu 2000 roku rosyjski parlament, Duma, wystąpiła do ONZ z oficjalnym apelem w imieniu społeczności międzynarodowej o ustanowienie międzynarodowej kontroli nad prowadzonymi przez USA doświadczeniami nad bronią geofizyczną. W memoriale Dumy znalazła się informacja, iż główne eksperymenty geofizyczne zostały zaplanowane na 2003 rok. Ostrzegano, że niektóre z nich mogą mieć konsekwencje nieprzewidywalne i nieodwracalne dla środowiska naturalnego. Obiektem tych eksperymentów jest m.in. jonosfera. Działanie tego diabolicznego systemu niszczenia o rozmiarach monumentalnych dla ludzkości Opiera się na oddziaływaniu na jonosferę za pomocą silnych, skumulowanych fal ultrakrótkich. Koncentracja fal na małym wybranym obszarze kolosalnie wzmacnia skutek takiego strzału. Strzału w cudzysłowie. Może on podgrzać wybrany fragment jonosfery. Powoduje to odkształcenie się tego fragmentu jonosfery. Można ją unosić, ugiąć tworzyć z niej ekran gigantycznych soczewek elektromagnetycznych skupiających promienie słoneczne w wybranych punktach Ziemi, ze skutkiem takim jak zabawa ze szkłem okularów kierującym promienie Słońca na kartkę papieru lub szkła rozbitej butelki rzuconej na suche poszycie leśne. Od tego wystąpienia dumy do ONZ i społeczności międzynarodowej upłynęło do dziś, 2012 rok, 12 lat i cisza. Żadnej reakcji. Czyżby parlamentarzystom rosyjskim coś się przywidziało? Może reanimują zimną wojnę w postaci wojny gwiezdnej? Okazuje się, ale dopiero po upływie prawie 30 lat, że gwiezdne wojny nie były wymysłem hollywoodzkich fantastów ani straszakiem USA przeciwko sowieckiej żydohazarii. Gwiezdne wojny stanowiły całkiem realną część realnego programu obrony strategicznej nazwanej Programem Gwiezdnych Wojen. Obecni amerykańscy specjaliści uspokajają, że jest to program wprawdzie realny, ale tylko cywilny, oczywiście testowany dla dobra ludzkości. Służy on badaniu, badaniu w cudzysłowie, warstw atmosfery. Niestety, głównym jego udziałowcem i sponsorem był i pozostaje Departament Obrony, słynny NASA. Zanim przejdziemy do szczegółów, kilka uwag o tym alarmistycznym apelu dumy. Był on wyraźnym dowodem na to, że Rosjanie nerwowo odsłonili swoje opóźnienia w pracach nad bronią geotektoniczną, bo przedtem na każdą nowinkę technologiczną odpowiadali adekwatną technicznie kontrnowinką, dzięki czemu utrzymywano równowagę strachu. Rosyjski program badań w tej, nie tylko w tej dziedzinie, został przerwany w latach 90., po zmianie żydo w Rosję, którą już można było dowolnie odchudzać i transformować, co Polska przeżyła dokładnie to samo dokładnie w tym samym czasie. Wielu rosyjskich, czytaj hazarskich, uczonych biorących udział w doświadczeniach lat 80. po rozpadzie ZSRR wyemigrowało do swoich współbraci w USA, gdzie otrzymali lepsze warunki do badań niż mieli w do Jednym z nich był profesor Roman Zinurowicz-Sagdiejew, były dyrektor Sowieckiego Instytutu Badawczego Przestrzeni Kosmicznej. Innym profesor Troicka, która w latach 80. dowodziła analogicznym programem pod nazwą ARKAS. Oboje od lat już pracują w USA nad programem w skrócie zwanym HARAP. Projekt ten ma zostać ukończony około 2025 roku. Po tym czasie w zasięgu bomb elektromagnetycznych znajdzie się w praktyce cała północna półkula do szerokości 45. równoleżnika, a zatem całe terytorium Rosji, jeżeli Rosja rzecz jasna, do tego czasu przetrwa jako organizm państwowy. Centralną wyrzutnią takich salw geofizycznych jest system anten w Gakona na Alasce. Istnieją podobne w Nowej Zelandii, Norwegii, Australii, także w Szwecji. Powierzchnia wyrzutni, w nawiasie anten, na Alasce jest największa, a jej łączna moc najsilniejsza. Sygnały są odbijane w górnych warstwach atmosfery, nawet jonosfery, i tam odbite uderzają w planetę jako monstrualnej mocy wiązka. Mogą one powodować różne kataklizmy, zawsze trudne do identyfikacji sprawców, gdyż impuls emisyjny trwa bardzo krótko, jest niewidoczny dla oka. Atakowany obiekt, wybrany punkt globu, nie wie, że został zaatakowany. Kataklizm spowodowany przez taki magnetyczny strzał zachowuje wszystkie oznaki tradycyjnych sił natury. Ich sztuczne wywołanie nie dociera jednak do wyobraźni większości ludzi, nawet do niektórych naukowców, w tym geofizyków bo wojna kojarzy im się zwykle, jako zespoły eskadr lotniczych, wojsk lądowych, kanonat i wybuchów bomb, ewentualnie nawet nuklearnych. Impulsy elektromagnetyczne są w stanie nie tylko modelować pogodę, co jest już banalnym zabiegiem stosowanym m.in. nad Moskwą, na czas defilat zwycięstwa z okazji rocznic w wojnie ojczyźnianej. Takie monstrualne emisje fal elektromagnetycznych mogą sparaliżować wszystko, co ma związek z elektrycznością. Mogą wywołać sztuczne trzęsienia ziemi, jak na przykład w Iranie w 2004 roku. Trzęsienie ziemi pod elektrownią nuklearną w Japonii 11 marca 2011 roku. O co niezależni naukowcy już niemal jawnie oskarżają USA. Ale trzęsienie ziemi na Haiti. Czy w maju 2012 roku w północnych Włoszech, gdzie runęły tysiące domów, w tym dziesiątki budowli sakralnych o historycznym znaczeniu? Było to trzęsienie ziemi najsilniejsze we Włoszech od XVI wieku. Czy naturalne? Gigantyczne emitery mogą wywołać trzęsienie ziemi płytkie i głębokie, rzekomo nawet w płynnej plazmie ziemi. Mogą niszczyć wybrane cele za pomocą plazmy, przesyłać fale bezpośrednio do ludzkiego mózgu, gdyż mogą wywołać fale o tej samej częstotliwości jak mózg. Mogą też zapędzać ludzi w skrajne stany emocjonalne. Wreszcie za pomocą takich fal można wypalać w jonosferze dziury, wypalać i dziury w cudzysłowie, narażając wszystko, co znajduje się pod nimi na zabójcze działanie promieniowania kosmicznego. Znawcy tematu twierdzą zdecydowanie, że zastosowanie tej broni może powalić na kolana całe państwa, narody, polityczno-wojskowe związki państw. Wspomniany emiter jonosferyczny fal ultrakrótkich, jak zapowiadano w 2005 roku, ma być, w nawiasie już jest, 73 tysiące razy silniejszy od najsilniejszego istniejącego obecnie nadajnika radiowego. Jego niszczycielska siła nie byłaby tak destrukcyjna, gdyby nie zdolność skupiania sygnału emisji na stosunkowo niewielkiej powierzchni. Ten drugi w Norwegii będzie miał, ma, podobną siłę. Jeszcze inny istnieje na Grenlandii, piąty czy szósty w Australii. Czy obecnie, 2012 rok, Rosja, Chiny przyglądają się tym gwiezdnym zbrojeniom biernie? Nie mają już własnych? Harp, ujawnia swoje istnienie, swoją szatańską siłę poprzez wizualne znaki na niebie. W 2004 roku, 4 sierpnia o godzinie 4.14 po południu, podczas słonecznej pogody nastąpiła największa w historii sieci elektrycznych awaria, awaria w cudzysłowie, która pogrążyła w bezruchu i ciemności windy, podziemne kolejki, tramwaje, etc. w Stanach Zjednoczonych i na południowych obszarach Kanady. W chwili awarii nie było żadnego przeciążenia sieci. Było lato, systemy grzewcze w domach i urzędach nie pracowały, poza systemami klimatyzacyjnymi. Sieci przemysłowe pracowały na 75% swoich możliwości. I nagle z nieznanych powodów nastąpił, jak stwierdzono, monstrualny wzrost napięcia, który momentalnie przeciążył cały system. Zjawisko wystąpiło kilka minut po włączeniu na pełną moc nadajnika w Gakonie. Pozbawiło prądu ponad 50 milionów ludzi, choć nie miało odczuwalnego wpływu na amerykańską obronność i gospodarkę. Co więcej, paraliż nastąpił uprzejmie kilka minut po zamknięciu giełdy. Objął stany nie mające większego znaczenia ekonomicznego i militarnego. Departament Obrony otrzymał doskonałe, pouczające pole rozpoznawcze skutków takiego nagłego blokautu dla obronności i całego systemu struktur gospodarczych, administracyjnych, komunikacyjnych, etc. W następnych miesiącach nastąpiła cała seria nigdy dotąd niespotykanych awarii o podobnej sile. 18 sierpnia Gruzja, 23 sierpnia Helsinki, 28 sierpnia Londyn, 18 sierpnia Honduras, 23 września Szwecja i Dania, 23 sierpnia Włochy, 7 października Austria w nawiasie Wiedeń. Prawdopodobieństwo przypadkowości tego serialu jest mniej więcej takie, jak spełnienie którejkolwiek obietnicy przedwyborczej tusko-pruskiej watachy w Polsce, albo przez tego samego gracza dwukrotne trafienie szóstki w totolotku. Kto zatem je spowodował, jeżeli nikt się do ich sprawca nie przyznał? Krasnale? Ujawnia się tu identyczna zmowa milczenie, jak w produkowaniu globalnej komory gazowej w postaci chemtrails. Niebo bywa zasnute smugami tajemniczych glutów, ale nie ma sprawców. Ani mówi się o celu tych zabiegów. A ci, którzy marudzą o atmosfery, to oszołomy nadające się do zamknięcia w psychuszkach. Od początku 2005 roku wielu obserwatorów, o pardon, oszołomów, widziało dziwne obłoki o bardzo regularnych, geometrycznych kształtach, a ich fotografie są, były, dostępne na wielu stronach internetowych. Czy pamiętamy kuriozalne fotografie i telewizyjne klapsy z Jerozolimy zasypanej śniegiem? Drzewa oliwne uginające się tam pod ciężarem mokrego śniegu? albo katastrofalne, inaczej mówiąc monstrualne upały w Europie albo równie katastrofalne powodzie, Odra, Wisła albo płonące lasy m.in. w okolicach Moskwy zasnutej takim smogiem dymów z płonących lasów i torfowisk że władze zalecały wyjazd na dacze osobom starszym, astmatykom niewychodzenie z domu albo straszliwe tajfuny pustoszące Chiny zwłaszcza Koreę Południową albo kilkuletnie pod rząd susze powodujące głód w Korei Północnej. Głównym, tu będzie w cudzysłowie, wrogu ludzkości made in USA. Ale istnieje w tym temacie dyżurny chłopiec do bicia i jest nim ocieplenie klimatu. Od co? No i walka z nim, równoznaczna z walką o przetrwanie ludzkości. Tymczasem broń geofizyczna nadal nie istnieje nie istnieje w cudzysłowie. Choćby dlatego, że jej posiadania zakazuje konwencja ONZ o nazwie Techniczna modyfikacja środowiska w nawiasie ENMOD. Jak sama nazwa wskazuje, zabrania ona użytkowania technik modyfikacji środowiska, inaczej mówiąc, przyrody. Zakaz istnieje, ale w konwencji ONZ nie ma słowa o kontrolnych inspekcjach. Sama nazwa HARP to angielski skrót od Projekt aktywnego badania zorzy za pomocą wysokich częstotliwości. Kto więc może się czepiać takiego prekursorskiego projektu badania zorzy? Już wiemy. Tylko oszołomy. To ich specjalność. Kłopot w tym, że do oszołomów doszusowali znani naukowcy, taki na przykład Ted Peterson. Peterson z Laboratorium Sił Powietrznych w bazie Hanską w stanie Massachusetts, czy pani Elizabeth Gerken z Uniwersytetu Cornelia. Opisali oni w miesięczniku Naturę, 2005 rok, eksperyment dokonany 10 marca 2004 roku nad ranem, kiedy ludzkie mrowie śpi nad Alaską. Niebo nagle rozświetliła wtedy wspaniała, wręcz poetycka, pulsująca zorza polarna. Sprawcą był nadajnik w Gakomie. Uruchamiano go wtedy cyklicznie. Za każdym impulsem, czytaj strzałem, działał przez 7,5 sekundy. Następnie był włączany także na 7,5 sekundy. W tym czasie kamery fotografowały niebo. Sprawdzano, czy wiązka ma jakikolwiek wpływ na zorzę. Wspominał Ted Peterson. W najlepszym razie spodziewaliśmy się mało znaczącego sztucznego efektu, który będziemy musieli metodami statystycznymi wyłuskać spośród tego wspaniałego efektu, jaki stworzyła sama natura. Dwa razy dłuższe niż szerokość tarczy księżyca na niebie. Powstawały one w rytm działania nadajnika dla jasnej kurtyny naturalnej zorzy. Koniec cytatu. Byliśmy naprawdę zdumieni, Kończył Peterson i trudno mu się dziwić. Zdeformować, odkształcić naturalną zorzę polarną to coś niebywałego. Zdaniem Petersona były to pierwsze widoczne efekty świetlne na niebie wywołane przez człowieka. Kiedy Amerykanie detonowali pierwsze próbne bomby atomowe, potem nad Hiroshima i Nagasaki także były to pierwsze tego rodzaju efekty świetlne na niebie. Peterson wyjaśniał, Cytat. Chcemy dokładnie poznać, jak powstaje zorza polarna. Jej źródłem są naładowane cząsteczki wyrzucane ze Słońca i bombardujące Ziemię. Powodują one także burze magnetyczne, awarie w sieciach elektrycznych i zakłócają łączność. Jeśli lepiej zrozumiemy, co się dzieje w strefie zorzowej, to będziemy mogli lepiej prognozować wpływ tak zwanej pogody kosmicznej na Ziemię. Wyjaśniła dr Hanna Romkael z Centrum Badań Kosmicznych PAN w Warszawie. No proszę. Wszystko dla dobra nauki, dla dobra człowieka. Martwi nas tylko malkontenstwo naukowców z przeciwnej strony barykady. Jurij Salomotin, który w 2005 roku pełnił funkcję przewodniczącego komisji do likwidacji skutków awarii w Czarnobylu, Jawnie oskarżył Amerykanów o testowanie możliwości nowej broni geofizycznej pod skrótem Harp. Jak powstaje zorza? Przed szkodliwymi cząsteczkami promieniowania słonecznego i kosmicznego chroni nas pole magnetyczne. Co jeszcze raz dowodzi, jak precyzyjnie Bóg skonstruował to nasze ziemskie akwarium usytuowane w nieprzyjaznym kosmicznym bezmiarze. Nadlatując, są one zakrzywiane, następnie po linii spiralnej kierowane w stronę jednego z biegunów. Strumienie elektronów i protonów tworzą wokół naszej planety potężne prądy zdarzające się nad Ziemią na wysokości 100 km z rozrzedzonym powietrzem. Atmosfera zaczyna wtedy świecić, pojawia się zorza, niekiedy widoczna nawet w naszych szerokościach geograficznych. Naukowcy nadal jednak nie wiedzą, w jaki sposób zorza przyjmuje obłe kształty. Dlaczego bywa pofałdowana jak kurtyna? Dlaczego nie jest jednolitą ścianą światła, tylko często składa się z osobnych pasm, jakby ją tworzyły związki światła z równolegle ustawionych reflektorów? Pat Newell z Uniwersytetu Johna Hopkinsa stwierdzał, cytat, Jakieś pola elektryczne w ziemskiej atmosferze muszą tak przyspieszać elektrony, że skupiają się one w związki. Inni badacze spekulują, że jest to wynik stałych napięć elektrycznych powstających między warstwami atmosfery. Jeszcze inni, że powodują to zmienne pola elektryczne wywołujące fale, na których elektrony podskakują jak boje na morzu. I dodają nieśmiało. Nadajnik harp mógłby stworzyć właśnie takie zaburzenia. Rzecz w tym, że oni wszyscy mogą tylko westchnąć, jak Peterson. Cytat. Próbujemy to zrozumieć, ale na razie nie jesteśmy w stanie ponownie wywołać tych błysków na niebie. Badacze w tym roku już kilkakrotnie powtarzali eksperyment w podobnych, choć nie takich samych warunkach, ale bezskutecznie. Kataklizm na Haiti jest to cytat z newsweek.pl, Wiadomości łamane przez świat. Hanna i Ake zabiły kilkaset osób. Cztery lata wcześniej huragan o nazwie Jean spowodował powódź zabijając trzy tysiące ludzi. Jakby na Haiti ktoś rzucił klątwę. Wszystko to dzieje się w najbiedniejszym i najgorzej funkcjonującym państwie zachodniej półkuli. Nikt już nie pamięta że kiedyś była to kolonialna perła korony francuskiej, a od początku XIX wieku pierwsze wolne państwo czarnych niewolników, którzy zdołali zrzucić jarzmo. W nawiasie wiąże się z tym wstydliwy epizod historii Legionu Polskiego, który napoleońska Francja wykorzystała do bezskutecznego zwalczania powstania. Zastanawia fakt, że Haiti robiące wrażenie piekła na ziemi, sąsiaduje z diametralnie odmiennym państwem. Leżąca na wschodzie Wysp Republika Dominikany kojarzy się Europejczykom z pięknymi plażami, gajami palmowymi, polami golfowymi i luksusowymi hotelami. W 2008 roku wypoczywały tu 4 miliony turystów, a PKB na głowę mieszkańca kraju przekroczyło 8 tysięcy dolarów. Choć to stosunkowo niewiele jak na standardy zachodnie, to i tak sześć razy więcej niż dochód na głowę u sąsiadów. Na dodatek, radząca sobie nieźle Dominikana przyciąga zagranicznych inwestorów, którzy wolą ten kraj od biednego i niestabilnego Haiti. Benjamin Fulford, cytat, Japonii grożono trzęsieniami już w przeszłości. W nawiasie mamy podane, Fulford na spotkaniu z byłym ministrem finansów Takanaka. W nagraniu wideo Benjamin Fulford ujawnia sensacyjne informacje na temat groźb zastosowania broni tektonicznej wobec Japonii. W 2009 roku spotkał się on z byłym ministrem finansów Japonii, Heizo Takanaka, który przekazał kontrolę nad japońskim systemem finansowym grupie amerykańskich, w cudzysłowie amerykańskich, i europejskich oligarchów. Takanaka przyznał się, że był on do tego zmuszony, gdyż zagrożono Japonii cytat, maszyną do wywoływania trzęsień ziemi. W tym czasie Fulford nie dawał wiary takim wyjaśnieniom. Zaczął więc badać dokładnie tę sprawę i w miarę postępu badań ujawniać kulisy zagrożenia, Między innymi na antenie radia Jeffarince. Japońska Służba Bezpieczeństwa udzieliła mu sensacyjnej informacji, że miasto Nigata zostanie zaatakowane bronią tektoniczną. Dwa tygodnie później nastąpiły dwa trzęsienia ziemi o mocy 6 i 8 w skali Richtera z epicentrum dokładnie pod największą elektrownią atomową w Japonii. Nie wyglądało to na przypadek. Postanowił więc zbadać sprawę HARP dokładniej. Jak wyjaśnia w tym krótkim nagraniu? HARP jest emiterem radiowym o mocy miliarda watów nakierowanym na główne partie atmosfery ziemskiej, jonosferę. Po trzęsieniu ziemi w Nigata, członkowie rodziny japońskiej, która jest częścią międzynarodowej elity, wyjaśnili Fulfordowi, że George Bush senior jest ich wielkim bossem. Zaprosili go też na zebranie UFO, gdzie zademonstrowano broń plazmową. Na podstawie tej wiedzy Fulford przewidział, że w przypadku wielkiego trzęsienia ziemi w Chinach, na niebie powinny pojawić się dziwne chmury zaraz przed katastrofą. Faktycznie. Niedługo potem na YouTubie pokazały się nagrania dziwnych kolorowych chmur. Dodatkowo tajwański satelita odkrył 50% spadek energii w jonosferze nad obszarem, gdzie doszło do trzęsienia Ziemi. Takie zjawisko także może być wytłumaczalne działaniem harp, które wypycha jonosferę do góry a następnie pozwala jej opaść. Według Fulforda jest to dowód na to, że grupa kryminalistów w USA przejęła kontrolę nad bardzo groźną bronią tektoniczną. Fulford zatem apeluje do rządów Chin, Rosji i Japonii, by ujawniły wszystko, co wiadomo na temat tej broni i użyciu jej przez amerykańską armię. Amerykańską w cudzysłowie. Nawołuje też amerykańskich pilotów-patriotów, by zbombardowali siłownie zasilające emitery Harp na Grenlandii i Alasce. Przez to powstrzymali ludobójstwo, które pozbawiło już życia 500 tysięcy ludzi. Podejrzewa on, że tsunami w Indonezji było wywołane sztucznie przez tych samych sprawców. Było to politycznie umotywowane tym, że rząd Indonezji odmówił otwarcia cieśniny Malakka pod tsunami nie było już problemu z jej udostępnieniem. Podobne polityczne motywy wystąpiły w przypadku trzęsienia ziemi w Chinach, którym to udało się przekonać Indie do współpracy z Rosją i Brazylią i innymi krajami w ramach tzw. Shanghai Corporation. Także cesarz japoński w lecie ubiegłego roku spotkał się aż trzy razy z chińskimi przywódcami. Wszystko to oznacza izolację USA. Z policjantów świata stają się gangsterami świata. Fulford uważa, że celem gangsterów, którzy przejęli kontrolę nad USA, jest trzecia wojna światowa, której trzeba za wszelką cenę uniknąć. Ciekawe są komentarze co do możliwości użycia harab w Japonii. Szczególnie istotnym szczegółem wydaje się tu niewielka głębokość epicentrum trzęsienia ziemi, około 10-15 kilometrów. Oto odpowiedź na pytanie, czy Harp mógł spowodować to trzęsienie, jaką znalazłem na stronie. Nie przeczytam wam tej strony, nie dam rady. Czytamy, cytat: Harp jest militarnym orężem pentagonu. Tworzone potężne pole elektromagnetyczne może być nakierowane na Ziemię, powodując drgania płyt tektonicznych, jak i w nieboskłon powodując nagłe tworzenie się chmur, zmiany pogody, tornada, trąby powietrzne. Zdaniem profesjonalnych podglądaczy tego zjawiska harp jest sprawcą huraganu Katrina, który zniszczył Nowy Orlean. Skutki zbrodniczych praktyk harp to masowe wymieranie ptaków w wielu miejscach globu. W nawiasie styczeń 2011. Spowodowane zaburzeniem zmysłu orientacji ptaków które rzucają się na ziemię lub uderzają w ściany. Dotyczy to nie tylko ptaków. Na początku 2012 roku obserwowano ogromną ilość zdezorientowanych lub już martwych delfinów, które przecież słyną z doskonałej nawigacji. Morze wyrzucało je na brzegi morskie Chile i Peru. W tym samym czasie te zaburzenia objęły ptaki, żółwie i inne zwierzęta morskie. Inna zagadka łączona w harp to tak zwane dziwne dźwięki, o których zaczęły mówić nawet główne media. Te, rejestrowane na całym globie, głuche dźwięki wywoływały zaciekłe dyskusje w sieci internetowej, rodząc kolejne teorie. Oczywiście spiskowe. Powróćmy do Japonii. Na YouTubie dostępny jest film nagrany przed trzęsieniem ziemi 11 marca 2011 roku. Nad Japonią zarejestrowano chmury o dziwnych kształtach. Zaraz potem doszło do wstrząsów, a Japonię dotknął kataklizm może gorszy od tych w Hiroshima i Nagasaki. Owe dziwne dźwięki także mogą być testami harp. Czy to wszystko jest nowinkarstwem? Na przykład ostatniego dziesięciolecia? Tymczasem, już w latach 1962-1983, US Navy wspólnie z Biurem Pogody i Narodową Fundacją Naukową prowadziły eksperymentalny program pod kryptonimem Project Stumpfiri”, dotyczący kontroli huraganów. Osiągnięto redukcję prędkości wiatru ze 130 do 75 mil na godzinę. Wtedy program tej narodowej fundacji, narodowej fundacji w cudzysłowie, zawieszono. A modyfikacją pogody zajęły się firmy prywatne, również firmy prywatne w cudzysłowie, z podznaku Global Gangu Rockefellerów i Rothschildów. Zostały sprywatyzowane najważniejsze instytucje i ośrodki zajmujące się kontrolowaniem pogody. Ważną postacią był w tym Gordon J.F. McDonald. Żył w latach 1929-2002. Był m.in. dyrektorem Instytutu Geofizyki i Fizyki Planetarnej na Uniwersytecie w Los Angeles, członkiem Naukowego Komitetu Doradczego Prezydenta Johnsona, a co równie ważne, członkiem globalistycznej elity pod nazwą Rady Stosunków Międzynarodowych, złowrogiej CFR. Opublikował w 1968 roku książkę pod dziwnym tytułem Chyba, że będzie pokój. Naukowe prognozy nowego typu broni. Jednemu z rozdziałów dał tytuł – niszczenie środowiska. Oznajmił tam, że nadchodzi czas, kiedy pogoda stanie się bronią. Kamuflował ten amerykański program Gwiezdnych Wojen stwierdzeniem, że siły, które posiadają możliwość sterowania pogodą, Wcześniej czy później nie oprą się w wykorzystaniu tej możliwości do celów militarnych. Będą usilnie dążyć do zakazu użycia broni jądrowej, aby samym bezkarnie stosować broń pogodową jako broń ostateczną. Będą niszczyć tradycyjne zjawiska pogodowe nad obszarami swych wrogów. Zarazem dbać o maksymalizację korzystnej pogody u siebie. W 1970 roku zawtórował McDonaldowi słynny wpływowy kryptohazar globalista Zbigniew Brzeziński. Wtedy doradca do spraw bezpieczeństwa prezydenta Manekina, Cartera. Wyłożył to w głośnej książce Pomiędzy wiekami. Uznał on otwarcie, a nie futurologicznie, modyfikację pogody jako nową broń dla amerykańskiej armii oraz jako kluczowy element strategii. Wtedy Ponad 40 lat temu potraktowano to jako potrząsanie szabelką przeciwko wielkiemu bratu, z czego wkrótce wyłonił się miraż Gwiezdnych Wojen Regana. Teraz już nie jest to miraż. Brzeziński stwierdzał z głębi swojej kluczowej roli doradcy Clintona. Cytat. Technologia uczyni dostępne dla liderów czołowych państw tajne techniki, które będą wymagały zaangażowania niewielkiej ilości sił bezpieczeństwa. Technika modyfikacji pogody będzie wykorzystywana w tworzeniu długich okresów opadów lub suszy. Koniec cytatu. Przenieśmy się 42 lata później do nieszczęsnej Japonii. W lipcu 2012 roku trzydobowe opady deszczu zalały dziesiątki tysięcy domów, Ewakuowano 250 tysięcy mieszkańców. A nasze powodzie nad Odrą i Wisłą? I właśnie w tym, w 1970 roku rozpoczęła się prywatyzacja państwowych instytucji zajmujących się pogodą. Za prezydentury prezydenta Cartera, bez wolnego manekina amerykańskich hazardów, skonsolidowano narodowe usługi pogodowe z firmami prywatnymi. Temat stał się tak gorący, że 5 października 1978 roku w Genewie 87 państw parafowało międzynarodowe porozumienie zakazujące posługiwania się modyfikacją środowiska w celach militarnych. Jak zwykle, bimbając sobie z umów międzynarodowych, amerykańskie lotnictwo opublikowało pracę naukową wydaną przez Departament Obrony pod tytułem Pogoda jako wzmacniacz siły, pełna kontrola nad pogodą w 2025 roku. Licząc od czasu, gdy snujemy te rzekome futurologiczne dywagacje, zostało im do pełnej realizacji planu zaledwie 13 lat. A dodać wypada, że trzynastka jest feralną, podstawową liczbą kabalistów talmudycznych. Od lat 90. ubiegłego krwawiego wieku Stale wzrasta ilość trzęsień ziemi i kataklizmów pogodowych. Jednym państwom wolno posiadać bomby jądrowe, innym grozi się inwazjami za nieudowodnione próby produkcji takiej broni. Iran już w 1998 roku został pozbawiony możliwości budowania elektrowni atomowej. Powód? Pod pretekstem budowy elektrowni można ją rzekomo zamienić na fabrykę broni jądrowej. Przykład. Ukraina w 1998 roku niespodziewanie wycofała się z rosyjskiego kontraktu na budowę elektrowni atomowej w Iranie. Wymusiła to w Kijowie Madeleine Albright, hazarska awanturnica rodem z Czechosłowacji. Była asystentka brzezińskiego, która w 1998 roku Kierowała żydo Zagraniczną Polityką USA, wasala Izraela. Szef ukraińskiego MSZ, Henody Udowenko, westchnął. Cytat, to była ciężka decyzja. Nasze firmy stracą dużo pieniędzy. Chodzi o sumę 850 milionów dolarów. W zamian amerykańskie firmy miały ponoć uczestniczyć w unowocześnieniu ukraińskich elektrowni atomowych. Między innymi i w Czarnobylu. Ukraina zajmowała wtedy trzecie miejsce po Izraelu i Turcji na liście odbiorców amerykańskiej pomocy zagranicznej. Pomocy zagranicznej w cudzysłowie. Hazarstwo amerykańskie konsekwentnie wymusza osłabienie rozwoju państw muzułmańskich, a reakcję muzułmanów na tę dywersję przedstawia jako akty niczym nieuzasadnionej wrogości oraz jako dowody na terrorystyczną naturę islamu. Wycofanie się Ukrainy z Iranu kosztem 850 milionów dolarów błyskawicznie wykorzystał prezydent Białorusi Łukaszenko. Na zajutrz, po oświadczeniu ukraińskiego MSZ, Łukaszenko poleciał do Teheranu z własną ofertą i m.in. dlatego podpadł potomką kaukaskich Hazarów. Oto 21 lipca 2012 roku w telewizorniach podali. W południowej Australii katastrofalne opady. Osuwiska mułu na 10 metrów wysokie, zwalone domy. Pekin. Niespotykane od 60 lat lokalne opady deszczu. 500 litrów wody na metr kwadratowy. Kara za sprzeciw obok Rosji. Przeciwko przygotowywanej inwazji na Syrię. Koniec rozdziału. Rozdział 16 jest zatytułowany Cywilizacja cywilizacji.